Wielu rolników w minionym roku posiało grykę, bo perspektywie i uprawy wydawały się bardzo ciekawe i większość z nich w zasadzie nie żałuje. Z gryką jednak jest moc innych problemów i tu się to niestety troszeczkę kładzie cieniem na tej roślinie. O tym rozmawiamy z Andrzejem Kiliańskim, dyrektorem Małopolskiej Hodowli Roślin. Sytuacja jest taka ze względu na to, że na chwilę obecną nie mamy unormowanych przepisów o obrocie materiału siewnego. Po prostu ktoś kiedyś zaniedba wprowadzenie na listę roślin, który dotyczy, dotyczy ustawy o nasiennictwie. Gatunek gryka nam po prostu nie widnieje. Nie jest po prostu wymieniony. Nie jest wymieniony. Ale są przesłanki z Viorinu, bo my jesteśmy mocno zainteresowani. Lobbing jest na ustawodawcę dosyć od lat prowadzony. Głównie przez nas, ponieważ my jesteśmy hodowcą gryki koronnymi dwoma odmianami, które są Multiplikowane w Polsce, yy, to jest panda i Kora. Od wielu lat nie, ma, nie istnieje coś takiego jak materiał bazowy, nie istnieje coś jak reprodukcja, nie istnieje to coś, jak, coś takiego jak C1 czy nawet C2. W związku z powyższym, namnażanie. Kółko Macieju, mówiąc kolokwialnie, spowodowało efekt, że na dzień dzisiejszy jakość jej taka jest, jaka jest. Ponieważ Małopolska hodowla Roślin otrzymała dwa aż medale na, na poznańskiej Polakrze, to przypomnijmy za jakie odmiany roślin uprawnych ta, nagroda ta została przyznana? I numerem jeden jest jedna z lepszych według nas, a może za chwilę najlepsza, i to jest nas, nasz cel na najbliższe dwa lata odmiana pszenicy i jarej Harenda. Mamy nadzieję, że za sezon 2 zupełnie wyruguje z rynku zachodnią odmianę Tybald, która już króluje no, naprawdę bardzo wiele lat i to wielki szacunek dla zachodnich hodowców, że taką odmianę. Wychodowano i taką odmiana została wprowadzona do Polski, więc jest to jakby dla nas wielka konkurencja, ale myślę, że te cechy, które Harendę jakby na chwilę obecną postawiły na piedestał, spowodują, że wyprze ona Tybalta. Yy, mogę tylko powiedzieć krótko, w momencie rejestracji ona została już jakby dostrzeżona przez inne firmy. Najlepszym dowodem jest to, że firma Toplan zwróciła się do nas, do hodowców z prośbą o wykupienie i wyłączność na tą odmianę, co zostało jakby uczynione. Ta odmiana natychmiast po badaniach przedrejestrowych stała się wzorcem dla innych przenic. To mówi, to samo, to za mówi samo za siebie. Samo za siebie to mówi, dokładnie. Jeśli chodzi o owiec, Harnaś, ja na chwilę obecną pozycjonuję go gdzieś na trzecim miejscu w w zakresie polskich odmian OWSA, oczywiście na chwilę obecną liderem. Bezdyskusyjnym jest bingo ze względu na gdzieś, słyszałem, 40 kilka procent udziału w rynku. Na drugim miejscu z punktu widzenia cech dla przetwórstwa, z punktu widzenia cech technologicznych dla rolników jest Navigator Hacker, to porównywalne I, i gdzieś na trzecim miejscu kwalifikowałbym Harnasia, ze względu na to, że odporności na choroby są gdzieś na pozycji w skali do 9, 6,5, 7, 8, w zależności od choroby. Jest gwarantem wysokiej gęstości. Gęstość, przypomnę, dla konsumentów, dla przetwórców i, i dla owsa w ogóle konsumpcyjnego jest to zachowywanie minimum 52 hektolitrów na kilogram i kolejną sprawą jest to również yy, na poziomie gdzieś 7,5-7 yy, odporność na wyleganie, mimo wysokiej wysokiej yy, słomy, jaką tą harnaś yy, sobą reprezentuje. To jest, Że, to jest silna słoma po prostu, mocna. Jest, tak, mocna y, i tutaj naszym jakby zamierzeniem na przyszłość jest to, żeby powiedzmy Harne stał się y, numerem jeden wśród polskich odmianowców.